Dzień dobry, ten e, pokaz takich technicznych, e, pewnych narzędzi, które mogą wspomagać e, edytowanie Wikipedii e, ma pokazać możliwości, z których można korzystać. Wiadomo, że każdy z nas ma różne temperamenty, ma różne potrzeby e, i część z nas nie potrzebuje żadnych dodatkowych e, pomocy, E, przy wejściu teraz tego edytora wizualnego część tej pomocy nie będzie pewnie stosowana tak szeroko e, natomiast e, być może części z nas, szczególnie tych, którzy przygotowują pewne artykuły przez bardzo długi czas, na przykład trzeba pozbierać materiały całymi miesiącami, czytając różne rzeczy, zamiast się wykluje koncepcja całego artykułu pewne takie zewnętrzne narzędzia mogą się przydać Tutaj będzie mi wspomagał też Bonvol, Leszek Petrowolski, który ma też parę rzeczy do, do opowiedzenia o pewnych tutaj e, aspektach, szczególnie tam edytorów takich na, na czystym tekście. Ja działam głównie w środowisku Windows, więc nie znam oprogramowania w innych systemach, natomiast jeżeli chodzi o typy programów, typy różnych narzędzi, to oczywiście one powinny być w każdym systemie podobne. Najpierw takie kilka drobnych rzeczy, nie edytorów, tylko raczej pomocy do edytowania. Jest taki typ programów, jak programy zarządzania schowkiem, które są dużym właściwie brakiem we wszystkich systemach, powinien być taki standard w każdym systemie, że schowek, czyli to, co zrobicie, jak robicie Ctrl-C, skopiujecie pewien fragment, nie, pam nie tylko pamięta ostatnie rzecz, którą skopi skopiowaliście, tylko wszystko, co skopiowaliście. I to generalnie, rzeczywiście bardzo może usprawniać pracę na jakichkolwiek tekstach. W schowkach w ten sposób możecie trzymać na przykład całą bazę różnych zapisów bibliograficznych, którą szybko można wrzucać, można trzymać fragmenty artykułów, całe artykuły i bardzo szybko do tego sięgać. Są programy, które są chyba najlepsze. Ja używam akurat ETHOIN ECHO, który jest polskim programem. To jest, można zauważyć, dosyć charakterystyczne ze screen ze strony tego producenta, widać, że wpisał tutaj <gryny> Ether vain, eco w, w Wikipedię i blisko czułem, że nikt na niego temat tego programu właśnie nie napisał. Ale generalnie to jest dosyć dobry program. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda od strony takiej użytkowej. No. I teraz tak. Skrótem klawiszowym wyskakuje schowek. I w tym schowku są wszystkie ostatnie rzeczy, które właściwie wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek trafiły, nie zostały wykasowane. Niektóre typy programów obsługują także kopiowanie do grafik i różnych innych treści. Tutaj w ramach treści można wyszukiwać, czyli na przykład wszystkie elementy, które zawierają słowo ref, albo można zapisywać sobie stałe elementy, które nigdy nie powinny być wykasowane i mieć na przykład taką stałą bazę na przykład szablonów cytowania. To jest bardzo wygodny, szybki sposób, żeby mieć podstawowe, takie standardowe fragmenty tekstu zawsze pod ręką. Te programy, te programy które tutaj pokazałem, one są darmowe, nie? Także są też wersje płatne, ale akurat Etern Echo jest na licencji całaska, więc yy, można sobie przetestować bez żadnych większych problemów się stronę pomocy? Słucham? napisały stronę pomocy? Nie. Na ten temat. Drugi program, który tam już jakiś czas temu wrzuciłem na Facebooka, bo dosyć niedawno odkryłem, to jest program HOTKI, który chyba nie ma dobrego do zamiennika. Jeżeli część z Was edytuje artykuły, które co pewien czas wymagają nietypowych znaków diakrytycznych, albo jakiegoś tam ul. Teraz na jakiś czas trzeba wstawić albo coś tam po grecku napisać, no to to jest dosyć duży problem. To jest, znaczy trzeba na przykład wejść do Worda i sobie zostawić symbol, skopiować albo gdzieś na innej stronie poszukać. To jest rewelacyjny, lekki program, który siedzi w schowku i on działa w ten sposób, że powiedzmy mamy tu jakieś hasło i naciskamy przez dłuższy czas, trzymujemy powiedzmy przez dwie sekundy dowolny klawisz i tam w lewym górnym rogu albo w do, dowolnym do innym miejscu nie, nie to? Tak? Pojawia się krótka taka lista różnych innych rzeczy, które możemy wstawić. To jest złe, złe przykład złe. powiedzmy B, tak? Jeżeli przytrzymam B, to jeżeli teraz nacisnę yy, powiedzmy 3, to wstawi mi taki znaczek, tak? W bardzo szybki sposób możemy bez kopiowania i szukania tych na tej liście całej tabeli symboli uzupełnić właśnie nietypowymi elementami z alfabetu powiedzmy hiszpańskiego, czy niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego, nie? rzadkie nazwiska. Bardzo przydatny program, bardzo ułatwiający pracę, nie obciążający za bardzo systemu i także chyba wersja podstawowa wersja podstawowa jest za darmo i ona całkowicie wystarcza na potrzeby normalnych edycji wersja zaawansowana kosztuje 5 dolarów i ona tam ma po prostu więcej możliwości jak tutaj widzicie ustawianie już pod siebie pewnych rzeczy wiadomo, no, że ktoś może na przykład pisać więcej po grecku więc sobie tam to ustawić, żeby to było łatwiejsze bardzo, bardzo przydatna sprawa Dodatki na stronach jest coś takiego, że czasami wchodzimy na stronę i widzimy jakiegoś z buka ale nie jesteśmy w stanie go od razu poprawić. Widzimy, że coś jest błędne, w akapicie jakiś i trzeba znaleźć źródło, ale tych źródeł teraz nie mamy, nie mam czasu, żeby znaleźć. Standardowa sytuacja, więc większość różnego rodzaju przeglądarek, znaczy, nie powiem, że większość, ale na pewno i Firefox i Chrome y, mają taką, można sobie zainstalować takie aplikacje, które pozwalają wprowadzić notatki na stronach, Później to przeglądać i wiedzieć, co trzeba je uzupełnić. Jeżeli mamy na przykład tutaj z tych programów... Yy, yy, ja akurat już mam page notes, pokażę, jak page notes działa. Z tym, że to są notatki do strony. To, są notatki. Notatki, to są notatki do strony, bo z notatkami generalnymi to, to, to jest jak gdyby inna sprawa, tak? Mamy... Tutaj zakładkę, możemy sobie te notatki wprowadzić i otagować i później z dowolnego miejsca możemy wszystkie notatki do stron różnych przeglądać, zaznaczać sobie tagami, że na przykład trzeba dodać artykuły, do których wiem, że mogę dodać źródło, tylko muszę je w innym miejscu wyszukać i jeżeli trafiam na taką stronę, to tutaj jak gdyby jest troszeczkę inny symbol, akurat na żółto. Mogę podejrzeć, jakie notatki sobie ustawiłem. To jest akurat bardzo tak surowy sposób, to wprowadziłem, ale ta notatka może być bardziej rozbudowana i to jest też dosyć przydatne. Na pewno pozwala wyrzucić z pamięci, takiej tej bezpośredniej, do takiej pamięci komputerowej, żeby nie przeoczyć właśnie takich miejsc, do których warto wrócić, tak? Czy te notatki można tylko umieszczać do całej strony, czy w konkretne miejsce? To znaczy tak, te, ten program, który, ja, który tutaj pokazałem, Page Notes, do całej strony, na pewno... Natomiast są te programy typu Sticky Notes, takie te żółte karteczki, które pozwalają z tego, co widziałem, umieszczać do miejsc na stronie. Ona Pamiętam, jak gdyby, też ekran z tego, co widziałem, nie? Ale to zależy też od temperamentu i co, co kto boi, co, co, co jest potrzebne akurat danej uh, osobie. Yeah. I mam takie pytanie tak. w trakcie, czy Ty wiesz, gdzie to jest trzymane, bo to jest faktycznie notatka do strony, tak. związana z Twoją przeglądarką na Twoim tak. komputerze, czyli w przypadku przeinstalowania tej przeglądarki, to, to może zniknąć. To jest trzymane w zewnętrznym pliku, który się synchronizuje, można sobie ustawić lokalizację tego pliku. Aha, czyli wiadomo, i gdzie trzeba pamiętać, żeby to zachować. Okay, to jest, też go ściągnąć można. Niezależnie on jest chyba w formacie TXT gdzieś tam. Akurat jeżeli chodzi o page notes. Minimalistyczne edytory tekstu. Word stosowany powszechnie do wszystkiego ma bardzo tak naprawdę, powinien być stosowany do bardzo ograniczonych, konkretnych rzeczy. nie nadaje się do wszystkiego nie nadaje się do pisania po pierwszej wersji rzeczy różnych, nie nadaje się do pisania artykułów Wiki. To w ogóle jest przeładowany wielki konwajn do wszystkiego, a tak naprawdę no, nadużywany do bardzo wielu rzeczy, szczególnie do pisania tak na potrzeby e, artykułów wikipedycznych a także, także do pisania gdy pierwszych wersji jakichkolwiek tekstów, nadają się raczej miejsca, które nie są lekkie, szybkie, nie przeładowują naszej uwagi, nie odciągają formatowaniem, a pozwalają nam szybko wypluć z siebie ten, ten, ten, no ten, ten, ten tekst. I do tego też nadają się te minimalistyczne edytory tekstu. Część została z nich przygotowana specjalnie dla programistów. Te chyba są troszeczkę lepsze z punktu widzenia tutaj e, osób edytujących Wikipedia, ale część to także dla osób po prostu piszących teksty, które nie chcą się rozpraszać. Jeżeli mógłbym prosić Bondwola o, o parę uwag, bo on tutaj ma... E, chciałbym o swoje uwaga. No. Tak, ja tutaj się przyłączyłem do prezentacji e, Tomka. Wiedziałem, że prezentacja Tomka będzie się opierać na edytorach Windowsowych. W pracy na przykład korzystam z Notepad++ Plus Plusa, czy Notepad2. To są bardzo lekkie edytory, które mogą trochę więcej niż zwykły notatnik, ale mają rzeczy, które, które są dla nas przydatne, czyli podświetlanie tekstu, jakichś charakterystycznych elementów, bez przeładowania treścią i bardzo leciutkie. Masz i wtyczek mają. Mają sporo wtyczek, natomiast w sobie są delikatne Sublime Text. Nie znam tego programu. Chciałbym się coś powiedzieć? No to potem. Dobrze. Od czasu czasu jestem w podróży. Jeżeli ktoś jechał Pendolino, wie, że nie ma tam szans na internet, przynajmniej regularne. I wtedy, jest, wtedy takie edytory tekstowe mają tym większą przewagę nad edytorem zwykłym na stronie, czy, czy edytorem wizualnym. Ale, ale chciałem zwrócić też uwagę na parę, parę elementów, na parę elementów, które uważam za przydatne, właśnie w edytorach te, tego typu, do edycji Wikipedii. Tutaj jest edytor Kate, on jest dostępny na chyba wszystkich dystrybucjach Linuxa. Przed chwilą widziałem, Maski pokazywał wioski nepalskie w g który też ma możliwość kolorowania, na co chciałem zwrócić uwagę. Delikatne kolorowanie różnych elementów tekstu, czyli z jednej strony daje mi tą czytelność, z drugiej strony nie odwraca uwagi. Tak? W momencie, kiedy mamy otwartą stronę na Wikipedii, tam jest ten styl linków, które aż się proszą o kliknięcie, że, że może to odwracać uwagę od samego pisania artykułu. Ja sobie prowadzę taki coś, co nazywam niezbędnik, czyli miejsce, gdzie gromadzę wszystkie źródła, z których, z których korzystam, które gdzieś tam mam na półkach, albo wiem, że są dobrymi źródłami w internecie. I pisząc artykuł, pisząc artykuł, korzystam z szablonu... Na pokaz przełóżcie. To jest... Za Także pisząc jakiś artykuł, sobie wstępnie przygotowuję biografię kopiując, kopiując interesujące mnie pozycje z tego mojego repozytorium tekstów umieszczam je, korzystając z szablonu przypisy Lista. Także później, pisząc artykuł i wprowadzając konkretne informacje, żebym mógł się odwoływać, korzystając z autouzupełnienia. Czyli wystarczy, że piszę pierwsze tam dwie czy trzy litery nazwiska i od razu mi się podpowiada i mogę, mogę wybrać, że to jest to źródło, to źródło a nie inne. Także kombinacja takiego repozytorium bibliografii wraz z szablonem Przepisy Lista Działa bardzo dobrze. Dodatkowym plusem wszelkich edytorów, które znają składnie kodu wiki i mają kolorowanie jest to, że można łatwo szybko zauważyć ewentualne pomyłki, literówki, które, które by później wyszły przy samym publikowaniu stron. Dla mnie też jest ważny ten aspekt, że, że jakiś artykuł mogę pisać dniami, że on może przez długi czas leżyć nieskończony, że go skończę dopiero wtedy, kiedy będę miał czas i dlatego też wolę go trzymać sobie na dysku niż zaśmiecać niż wikimedię. Tutaj jest przykład, jeżeli, jeżeli zgubię jeden nawias klamrowy, to od razu, nie wiem na ile to będzie widać, od razu mi się całkiem duży blok tekstu przekolorował, także wzbudza to podejrzenie i, i od razu wychwycę jakiś, jakiś błąd składnia, składnia kodówiki jest minimalna, tak trzeba tylko hmm. wiedzieć, jak robić odnośniki i jak dodać źródło. <grych> Także proste edytory według mnie bardzo dobrze się nadają do tego typu celów. Zwracam głos Tomkowi. Podsumowując, tych programów, do pro, tych, tych prostych edytorów tekstu jest dosyć dużo, na co warto zwrócić uwagę e, dokonując selekcji, co, co jest właściwe? Przede wszystkim, żeby dobrze były rozpoznawane znaki polskie. Nie wszystkie litery są dostosowane do polskich czcionek, więc to trzeba zwrócić uwagę, żeby ten program to rozpoznawał te największe, nie ma w tym problemu. Po, po drugie obsługa wielu plików, na przykład notatnik, standardowy notatnik też się nadaje do pisania, e, pisania artykułów, ale generalnie każdy plik trzeba odrębnie otwierać. Jest bardzo, rzeczą bardzo wygodną, że na przykład tak jak tutaj widzicie po lewej stronie jest lista plików, z których korzystacie i można łatwo do nich od, jak gdyby odnieść się. Mieć na przykład różne wersje plików albo tą, ta wersja, która jest na stronie online i to, co, nad czym się pracuje jako, jako coś roboczego. Czyli to jest bardzo, bardzo przydatna funkcjonalność. Edycja wielu miejsc naraz, to sam niektóre edytory rozpoznają tutaj jak tutaj, akurat ja pokażę sublim tekst? No. Dobra, to jest troszeczkę inaczej kolorowane. Te kolorowania można zawsze zmieniać, dostosować do siebie, ale jeżeli na przykład zaznaczamy jakieś słowo, to wszystkie instancje tego słowa się zaznaczają w tekście i możemy jednocześnie dokonywać poprawek na tekstach, czyli na przykład, jeżeli się gdzieś kropnęliśmy na nazwisku, albo chcemy poprawić składnie w wielu miejscach szablonów, to to jest bardzo yy, przydatne. Yy, Podschytlanie składni, o tym już zmienia Bonwoll, i zabijanie sekcji, tutaj nie mam tego włączonego, ale niektóre programy pozwalają, tak jak mamy na przykład sekcję, zwinąć ją, żeby to nie były widoczne, żeby się skupić na jakimś konkretnym miejscu kolorowanie składni do oprogramowania mediawizji nie jest niestety włączone domyślnie w bardzo wielu z tych edytorów. Jak gdyby większość z nich jest nastawiona na standardowe języki programowania i wymaga troszeczkę gimnastyki, żeby to dobrze wyglądało. więc w takim tekst jest dosyć skomplikowane, trochę mi czasu zajęło, zanim to zrobię? jako informatyk się, to, ładnie sobie to dostosowałem do siebie, yy, ale są pewnie programy, gdzie można to zrobić łatwiej i zawsze tam możemy, można, mogę też pomóc, jeżeli ktoś będzie uzyskanie Dodatkowo, jeżeli pliki są trzymane w zestawach, jeżeli treści są trzymane w plikach TXT, a nie Wordowskich, istnieją bardzo łatwe możliwości synchronizacji pomiędzy różnymi miejscami, za pomocą na przykład Dropboxa albo Simple Note. Są, mamy katalog, który zawiera listę plików, które mamy na Wikipedii na przykład, z różnymi wersjami plików i później dzięki tym programom bardzo łatwo możemy synchronizować i korzystać z tego z różnych komputerów, z różnych miejsc, z komórki i z. O, w w albo w pracy przy okazji. Tutaj jest, pokażę może, jak wygląda Res of Nodes. To jest pod skrótem klaniczowym pojawia się jak gdyby lista plików, które są dostępne z różnych programów, z różnych miejsc i y, trzymają w różne. <coughs> w różnych wersjach pliki, jak gdyby jeżeli mam coś, nagle trafiam na jakieś źródło to mogę sobie coś tam podopisywać, tak? I teraz ostatni element, czyli outlinery. Programy, w których ja tworzę artykuł, artykuły, nie w takich właśnie prostych systemach, prostych edytorach tekstów, tylko raczej preferuję outlinery. To są programy troszeczkę bardziej rozbudowane, które pozwalają wyświetlać tekst w dwóch lub trzech panelach, z tego jeden to jest po prostu takie drzewko ułożone hierarchicznie drzewko dokumentów. I tutaj pokażę może, to jest program MyInfo. Po prawej stronie mamy tekst, po lewej stronie y, mamy drzewko, czyli na przykład tutaj artykuły albo resztki po artykułach, które możemy sobie zwijać. Możemy w różny sposób przechodzić do różnych wersji, tak? czyli na przykład Mam artykuł, który piszę, dodatki, których nie wiem jeszcze, gdzie włożę, pewne elementy bibliograficzne. To jest znacznie lepiej uporządkowane i osobiście bardzo wygodnie mi się z tego korzysta. Poza tym bardzo łatwo, w przeciwieństwie do tych prostych edytorów tekstów, możemy dołączać innego rodzaju pliki, które są na przykład plikami bibliograficznymi, czyli PDF-y, DOKI, Niestety w prostych edytorach tekstu to jest dosyć utrudnione. Część nie ma w ogóle takiej opcji. Natomiast tutaj, pokażę może jak to wygląda w My info. Jeżeli mamy plik, przeciągamy go po prostu i wrzucamy tutaj do drzewka kategorii. Aha, to jest... Tutaj plik pojawia się jako kolejny element drzewka i dodatkowo akurat MyInfo bardzo fajnie to rozwiązuje, że możemy pod plikiem, który podglądamy w oknie od razu pisać, czyli jest to bardzo wygodne do pisania tak równo z tekstem, nie musimy tak mieć równolegle otwartych okien. Ja akurat korzystam z programu podobnego, to jest MyNoteSkipper który także tutaj ma drzewko kategorialne, to są jakieś zakładki, gdzie sobie trzymam albo notatki rzeczy techniczne, albo różną bibliografię, czyli na przykład wszystkie książki, z których skorzystałem kiedykolwiek do czytania, do pisania artykułów na wiki. Jest lista tych, tych, tych, tych szablonów bibliograficznych, z których już skorzystałem, które są łatwo przeszukiwalne i łatwo mogę z nich znowu kolejny raz korzystać, nie muszę pisać tego z palca. Natomiast Mindout perna ma o tyle tutaj interesującą jak gdyby rzecz, że pozwala też tą listę plików nie dołączać do plików, co tam powoduje, że te pliki rosną i stają się coraz wolniejsze im więcej piszemy, tylko trzymać te list, linki jak gdyby do plików w innym miejscu lokalnie na komputerze i dodawać jak gdyby komentarze na przykład na której stronie znajdują się interesujące rzeczy albo w którą stronę skończyłem pisać, tak? Czyli na przykład jak tutaj jest jakiś słownik, to mam tutaj zaznaczone że na 27 stronie powinien skoczyć i łatwo jak gdyby zacząć pisać. To per ma także kolorowanie składnie akurat włączone, może nie takie estetyczne, ale jednak funkcjonuje i to jest jeden z nielicznych outlinerów, który ma tą funkcję, to to syntax highlighting działające do oprogramowania Mediadigi. To są programy naprawdę bardzo fajne. Niestety outlinery w większości są płatne. Część ma z nich wersję darmową, ale to są płatne od tam kilkunastu, do jakichś 30 dolarów. Dla osób jednak piszących dusze artykuły, albo w ogóle pracujących na tekstach, one też są przydatne w ogóle, w jakimkolwiek innej pracy na tekście, trzymanie takich różnych tekstów, nie w katalogach windowsowskich na przykład, tylko w takim miejscu centralizowanym, bardzo, bardzo łatwiej pracą. I to rzeczywiście pozwala w dobry sposób to wszystko sobie zaplanować. Ale są też pewne minusy. bo takie pisanie artykułów powoduje, że no trochę ten proces może się wydłużać. Jak musimy coś opublikować na wiki, to piszemy w takich fragmentach, żeby to było od razu dało się obronić. Natomiast tu możemy tak pisać trochę na brudno, gromadzić całymi miesiącami notatki i tak naprawdę może z tego nic nie wyjść. Całymi latami mogą pewne niedokończone projekty leżeć, wielkie plany i jak się wypalimy i odejdziemy z wikipedii, to nic z tego tak naprawdę nie zostanie. Natomiast cokolwiek robimy online, to nawet krok po kroku coś tam idzie o, do przodu. Więc też są pewne, nie. no to, to nie jest zupełnie takie neutralne, ale jednak bardzo wielu osobom mam nadzieję, że może to pomóc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O, Proszę bardzo, Fury. Dziękuję bardzo, interesujący wykład. E, chciałem tylko dodać do tego, że... Czy ktoś używa Zotero? może? No to jest taka, taki bardzo wygodny system do, do pracy z źródłami. Ma taką funkcję, że można po prostu, on wyciąga e, całą informację bibliograficzną e, z plików PDF, z, ze stron internetowych automatycznie, i po prostu można bardzo łatwo e, on generuje też te szabułony, site web, na przykład, e, site books. E, to, e, i, i, I też a proposytorów, także e, ja używam Emacsa i e MAX też ma funkcję do tego, że. A i, że jest taki bardzo wygodny, Wt w wtyczka do Firefoxa nazywa się It's All Text, która automatycznie e, jak jakąkolwiek e, field tekst field pole tekstowe e, można edytować w dowolnym edytorze zewnętrznym, czyli nie trzeba w ręce kopiować edytorów tekstowych, y, tam była kwestia pracy na wielu plikach. To akurat, tak już tylko notepad klasycznych, ma to że pracuje na jednym. Natomiast y, mam pytanie pod względem wyszukaj i na różnych plikach, bo na przykład taka funkcja bardzo fajnie działa w Editpadzie, też taki mały, lekki program, który, mnie, który ja wykorzystuję. Niestety nie ma wersji barwienia tekstów, ale wyszukaj i robi rewelacyjnie. Ja, tak jak maski, on przygotowuje pliki wsadowe, tam chyba w Wordie czy czymś podobnym, to ja właśnie wypadzi po prostu pośrednio z Excela, z jak, to, jak chce się palić o jakiegoś bota. Jak jak boda? Boda? A propos Zotero, bardzo fajnie, że padło, to jest genialne narzędzie, natomiast mało kto wie, że od niedawna, bodaj od półtora tygodnia, mamy już Zotero na polskiej Wikipedii włączone. To znaczy to, się, to jest dodatek, który zaimportowałem z czyjąś pomocą, nawet nie wiem czyją z angielskiej wikipedii, on się nazywa SiteOid. i polega to na tym, że z wykorzystaniem silnika Zotero, jeśli w wirtualnym edytorze się kliknie, dodaj tam przypis, czy, czy, czy dodaj źródło, pierwsze okienko jest okienko do którego można wkleić link. albo można wkleić link do strony, jeśli dana strona jest obsługiwana, albo można wkleić link na przykład do katalogu bibliotecznego, i wtedy automatycznie Wiki pobierze wszystkie dane do pozycji bibliograficznej z numerem strony, autorem itd. I, tak I samo nam sformatuje szablon, cytuj książkę, cytuj e, e, strony itd. Tak Proste, banalnie proste, jeszcze nie do końca przetestowane, natomiast bardzo polecam, jeśli ktoś się bawi edytorem wizualnym, to... Myślę, że nas nie pokażę tego znaczy się wizualnego, bo to. musiał go włączyć. Wracać jeszcze ja, ja, ja, ja, ja no, na, na, na pytanie. No, generalnie w tych prostych edytorach tekstu to nie jest... To, ta, ta funkcja raczej rzadko występuje, zmienia w wielu plikach, natomiast jeżeli mamy outlinery, to outlinery traktują całe drzewko, całą hierarchię jako całość. Jest funkcja global search, global replace, to rzeczywiście, to wtedy nie ma, nie ma problemu. Tak ja tutaj pokazuję, tak? Tutaj jest search, można przy, konkretną notkę, cały plik, czyli całe drzewko kategorii, albo pod drzewko. to rzeczywiście dosyć duże możliwości, w zamiany istnieją. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawy wykład, też mi się bardzo spodobał, to jest dla entuzjastów yy, do źródłowego, a nie, nie? Taki tak. wizualnego. Yy, taki jeden mój wniosek, bo zapytałem się Ciebie, czy napisałeś się w tej pomocy, ale takim elementem zastępczym w tej chwili, to według mnie jest taka sugestia. Wszystkie prezentacje powinny być opublikowane na Wiki, Stowarzyszenie Wikimedia. Moja prezentacja już jest. Czy pozostałe są zebrane? A ja będzie. Natomiast tak dobrze, ja się już tak nie... Ja nie mam prawo do które są wykorzystane w prezentacji. <śmienią> no, to wyrzuć <śmienią> zamień na wolne ja się zobowiązuję w takim razie przez nie namawiany, że będę ścigał autorów, żeby umieścili wszystkie prezentacje w programie konferencji Słuchacie Wikiradia Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org Zapraszamy do współtworzenia ramówki audycji i pomocy w budowaniu stron informacyjnych. Wikiradio to inicjatywa wikipedystów, do której każdy może dołączyć